Lecz chociaż przedtem, jak wiecie, doznaliśmy cierpień i byliśmy znieważeni w Filipi, i to jednak odważyliśmy się w naszym Bogu, by wśród wielu zmagań, głosić Wam Ewangelię Boga.